To słowa. W zasadzie jest wspaniałe małżeństwo, które przyjęcie swoje e, Jezusowi dla budowania Królestwa Bożego. Kochany, drogi brat, apostoł, Artur Cerwoński, ewangelista, jego żona Agata. Powiedziała, Agata pełni służbę, której nie widać. To jest służba, która nie widać, bowiem. E, Kiedy, kiedy trzeba gdzieś pojechać, to jest pewien wysiłek, człowiek się za kilometr i tego często nie widać, ale e, wierzę, że jest to, e, że też jest Bożym powołaniem, że właśnie Bóg tak sprawił, że razem mogą być tutaj w tym są w tej zasadzie nierozłączni tutaj, dlatego też się Bogu podziękować, chciałbym przede wszystkim jakby Bogu podziękowali właśnie obrazkami też za to, że Dałam nam te przywilej, że możemy razem właśnie być i, i budować siebie nawzajem, też dlatego chcemy przywitać Natura przede wszystkim. tym, co, co wiem, Natomiast jest to człowiek, który bardzo dużo rzeczy odbiera od Boga. I tak naprawdę moje życie jest pogacone tym. Ja dzisiaj, kochani, chciałem z Wami się podzielić takim słowem. Słowem, które jak wierzę, pomoże nam wejść głębiej w Boże Obezpieczeństwo. I ja jestem praktykiem i bardzo zawsze mi zależy, żeby to co mówię, to co zostanę ludzią, przynosiło sukces w postaci realnych kroków. Realnych kroków. Chcę Wam, coś, chcę wam zostawić słowo, na podstawie którego będziecie mogli wykonać kroki. Oczywiście zależy to od Was, czy te kroki wykonacie, czy nie w Lestwie Bożym, w ten sposób, że Bóg posyła do nas Słowo, które posiada moc twórczą. Ale to Słowo musi być wprowadzone w życie przez nas, ponieważ ono samo z siebie nie jest w stanie wykonać działania w naszym życiu. W żaden sposób. To jest nieprawda, to jest herezja, że e, my nie bierzemy udziału w realizacji tego, co do nas mówi Bóg. To jest nieprawda. Takiego czegoś nie ma. A więc zawsze ostatnie słowo należy do człowieka, a nie do Boga. Ja wiem, że istnieją takie zwiedzenia mówiące, że ostatnie słowo należy do Pana. To jest nieprawda. Pierwsze słowo należy do Pana, ostatnie słowo należy do człowieka. Tak było, jest i będzie. Zawsze tak było, jest i będzie. Jest napisane, na początku było Słowo, tak? a nie na końcu. Nie jest napisane, na końcu było Słowo. Tutaj mi o Słowie, czyli o Słowie Boga. Na początku, zawsze na początku jest Słowo Boga, a na końcu jest Słowo człowieka, odpowiadające na Słowo Boga, które jest na początku. Bóg powiedział w obrodzie Eden, żebyście nie jedli drzewa poznania dobra to nie zła. I to było pierwsze słowo Boga na temat drzewa poznania dobra i zła, prawda? A ostatnie słowo było słowem człowieka. Zjem! Drzewa poznania dobra i zła. A więc Boże Słowo nic nie zdziałało. Zgadza się? Nic nie zdziałało, ponieważ ludzie skontrowali go swoim słowem. I coś Ci powiem. Posiadasz tak wielką władzę, nadaną ci przez Boga jako człowiek, że jesteś w stanie swoim Słowem zgasić Jego Słowo. Każdy z nas to potrafi. Dlaczego tak jest? Bo Bóg dał nam wolną wolę. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Zgadza się? Wolnymi ludźmi. Wolny człowiek. Kim jest wolny człowiek? To człowiek posiadający wybór. Zniewolony człowiek to człowiek nieposiadający wyboru. Siedziałem około 10 lat w więzieniu i od środka nie miałem klamki, miałem drzwi bez klamki, z zewnątrz była klamka, od środka nie było klamki. Ja nie mogłem sobie wyjść z celi. Mog, mog, mogli mnie otworzyć, ale ja nie mogłem wyjść. Byłem zniewolonym człowiekiem, siedziałem w więzieniu, ponieważ nie miałem prawa wyboru. Zniewolony to ten, kto nie ma prawa wyboru. Wolny to ten, kto ma prawo wyboru. Bóg stworzył ludzi z prawem wyboru. Możemy na przykład wybrać Boga, albo możemy wybrać diabła. Możemy wybrać życie, albo możemy wybrać śmierć. Zauważcie, to nie Bóg wybiera za nas. Ludzie mówią, to Bóg niech wybierze w moim życiu, a Bóg mówi, ja się nie mieszam w takie sprawy. Nie będę się zajmował wybieraniem Tobie życia. Bóg nie zajmuje się wybieraniem nam życia. To Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Powiem Ci jeszcze mocniej, jesteś Panem swojego życia. Każdy człowiek jest Panem swojego życia. Ogłoszenie Jezusa Panem nie zmienia postaci rzeczy, że nadal jesteś Panem, tylko w imieniu tego Jezusa. Co to oznacza? To znaczy, że. Ty ogłosiłeś, że Jezus jest Twoją głową, Twoim królem, Twoim zwierzchnikiem, zgodziłeś się z Nim, ale nadal ostatnie zdanie w każdej sprawie masz Ty. Nawet jeśli właśnie narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, należysz do Boga, to zawsze ostatnie słowo masz Ty, a nie Bóg. I oczekiwanie na to, że Bóg będzie miał ostatnie słowo, jest herezją. I to ludzi do takiego miejsca, w którym Ci ludzie mają popa, prane życie. Ludzie mają popa, popaprane życie z jednego powodu ponieważ nie chcą mieć ostatniego zdania. Takiego jak Bóg. Tylko chcą mieć inne zdanie. Inne niż Bóg. A potem mówią, czemu Bóg nie działa w moim życiu? No ja powiem Ci, dlaczego nie działa Bóg w Twoim życiu. W Boże jest napisane, że nie może Bóg iść, jeżeli się nie umówią. Wiecie, na czym polega specyfika szczęścia życiowego. Żeby być szczęśliwym człowiekiem, rozumiesz? Musisz co do jakiejś sprawy umówić się z Bogiem. I Bóg mówi coś i Ty na te coś popularnie w religijnych miejscach poda się Amen, czyli niech tak się stanie. I czytamy słowo i wszyscy mówią Amen. A następnie po tym Amen, które okazuje się jest fałszywe, prawda, dalej wyrażamy swoje zdanie. Czyli zdanie nasze na końcu nie jest już Amen. Bóg powiedział na przykład w ranach i sińcach mojego Syna jest Twoje uzdrowienie. Wszyscy. Amen! Jesteśmy zdrowi w imieniu Jezusa. Amen! Wieczorem boli Cię kręgosłup. Rozumiesz? I przychodzi Ci tysiące myśli do głowy. I przychodzą Ci takie myśli. Nie, no nie jestem zdrowy. No to jesteś, czy nie jesteś? O czym Wam chcecie powiedzieć? O umyśle. Chcę Wam powiedzieć, przyjaciele, o umyśle o tym, jak ważną rzeczą jest umysł. Ludzie myślą sobie, że jak jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, to umysł jest nieważny. Ja spotykam ludzi, którzy mówią, mnie prowadzi Duch Święty. Ja mówię, opowiedz mi o tym. Opowiedz, bo ja lubię, żeby ktoś mi opowiedział. Ja nie lubię religijnych zwrotów. Jak ktoś już coś do mnie mówi, to chciałbym sobie usiąść z nim i porozmawiać na ten temat. Co to znaczy, że prowadzi Cię Duch Święty? Jak Cię prowadzi? Jak Cię prowadzi Duch Święty? Powiem Ci, Duch Święty, który mieszka w naszym duchu, prowadzi nas za pomocą naszej duszy i naszego ciała, a przynajmniej próbuje. Krótko powiedziawszy, Twoje ciało nie zrobi niczego, za wyjątkiem modlitwy innymi językami, bez użycia umysłu. Jedną rzecz tylko nasze ciało może zrobić bez użycia umysłu, modlić się innymi językami wiecie, że to jest jedyna rzecz na świecie, którą można zrobić bez użycia umysłu. Każdą inną rzecz na świecie, czy idziesz zrobić siku, czy idziesz pracować, czy idziesz do kościoła, czy idziesz prowadzić samochód, musisz robić za pomocą czego? Umysłu. Bez umysłu jesteś człowiekiem bezmyślnym. Człowiek bezmyślny to popularnie debil. Tak rzeczy się nazywają. Zacznijmy patrzeć konstruktywnie. Ludzie niemyślący, rozumiecie? To są ludzie, którzy nie używają prawidłowo swojego umysłu. Święty Paweł mówi do wierzących ludzi, posłuchajcie, on nie mówi do niewierzących, on mówi już do wierzących, o zmięcie swoje umysły, tak? Zmieńcie myślenie. A więc można narodzić się na nowo z Bożego Ducha i nie zmienić myślenia. I dalej robić rzeczy, które się robiło. Dlaczego? Ponieważ nie chciało się zmienić myślenia. Co to znaczy zmienić myślenie? Na jakie? Na takie. Tutaj w tej Biblii jest zbiór myśli Bożych, a tutaj w tej głowie jest zbiór myśli Twoich. I teraz zmiana myślenia polega na tym, że Ty myśli, które masz w głowie, uznajesz za niepotrzebne i zaczynasz wkładać sobie do głowy te myśli, takie myśli. Na przykład uważasz, że taka myśl na przykład że niewiele potrafisz zrobić. No bo w dzieciństwie matka z ojcem wmawiali Ci, że jesteś niczym, że jesteś głupek, że jesteś taki, że jesteś inny, że nic nie potrafisz. W szkole Ci to wmawiano, wszędzie Ci to wmawiano. Cały czas utwierdzano Cię w świadomości, że nic nie potrafisz. Mówili do Ciebie, wszystko Ci się w rękach pali, za to się weźmiesz, to niszczysz. Jesteś idiotą, do niczego nie dojdziesz. Spotkał mnóstwo ludzi, którzy mieli tak mówione przez całe życie. Człowiek taki ma wbite w głowę, że on nic nie potrafi. Najczęściej tacy ludzie, najczęściej, nie mówię, że zawsze najczęściej, na przykład mają ogromny problem ze znalezieniem pracy, ogromny problem z wejściem w dobry związek małżeński, rozumiecie? Bo oni bez przerwy myślą o sobie, że nic nie potrafią. Weź, jak się od małego kogoś szprycuje takimi informacjami, no to te informacje zaczynają stanowić twój tok myślenia. I ty patrzysz na siebie w lustrze, Ktoś jest rano i mówisz, człowieku, no, no niczego się nie dajesz. No ale Słowo Boże mówi na przykład, tak, jesteście w myśli Chrystusowej. Wszystko możecie w tym, który was umaznia w Chrystusie. Człowiek idzie wierzący, człowiek idzie rano, żeby znaleźć sobie pracę, prawda? i ma głowę nafaszerowaną myślami pod tytułem nic nie potrafi, nic nie zrobię. Gwarantuję ci, że nie znajdziesz dobrej pracy. Jak pójdziesz do pracy, to pójdziesz za jakieś marne pieniądze. Dlaczego? Bo masz głowę nabitą takimi informacjami, że nie dasz rady, nie dasz rady, nie dasz rady. Ja mam 8 lat w szkole podstawowej. I kiedy szedłem na przykład do, do pracy jednej i zaniosłem swoje CV do tej pracy. To CV było bardzo króciutkie, bo nie miałem co tam napisać W tym CV. Nie mam żadnych szkół pokończonych, mam więzienie ze sobą. Nie, nie nie umiałem, nie znałem się na żadnych oprogramowaniach komputerowych, nie wiedziałem a poszedłem do firmy, żeby zatrudnić się jako handlowiec. I kiedy mnie zapytał ten człowiek, czy Pan pracował kiedyś w handlu? Ja mówię, nie, nigdy nie pracowałem, proszę Pana. Czy Pan zna oprogramowanie takie, takie, takie? Ja mówię, nie proszę Pana, nie znam. Ale kiedy spojrzałem mu po w oczy, powiedziałem, niech Pan mnie posłucha. Jeżeli Pan zdecyduje mnie przyjąć do tej pracy, gwarantuję Panu jedną rzecz, będę najlepszym ze wszystkich handlowców, których Pan tutaj zatrudnił. Wszystkiego się nauczę. Będę zarabiał najlepsze pieniądze na Pana. I on tak popatrzył na mnie, że Pana, nikt mi tak nikt mi nie powiedział, powiedział to jeden właściciel firmy. Wiecie dlaczego ja mu to powiedziałem? Nie dlatego, że ja posiadałem informacje na temat handlu, w ogóle żadnych nie posiadałem. Krótko powiedziawszy, według ciała, byłem totalnym nieukiem, i człowiekiem nie mającym żadnych szans na tę pracę, ale ja wiedziałem, co mówi Słowo i już dużo wcześniej wymieniłem swoje toki myślowe. Czyli odrzuciłem te myśli o tym, że nie potrafię, że nie mogę, że nie dam rady, i włożyłem sobie do głowy myśli, które miał o mnie Bóg. I zacząłem myśleć myślami Boga. W związku z tym powiedziałem do tego człowieka to, co myślę. Powiedziałem, będę najlepszy. Bo to Boże mówi, że wszystko możesz w tym, który Cię ja w Chrystusie, a więc mogę być najlepszym handlowcem. Mogę? Mogę! Mogę! Nie jak Bóg pozwoli, nie jak Bóg pozwoli, jak ja zechcę, bo Bóg pozwolił dawno. On powiedział jakieś trzy tysiące lat temu przez proroka Jeremiasza taki tekst. Wiem, jakie myśli mam o Was. Tak? Wiem. Myśli, o sukcesie, a nie o niepowodzeniu. Czyli ja wiem, że Bóg chce sukcesu. Skoro ja wiem, że Bóg chce sukcesu, zaczynam myśleć w ten sposób, zaczynam mówić w ten sposób i w ten sposób dochodzę do sukcesu. Chcę wam powiedzieć o umyśle, o niezmiernie ważnej rzeczy, o rzeczy, która jest zaniedbywana przez chrześcijan. Wiecie, jest taka moda na to, aby być głupcem chrześcijańskim. Aby być człowiekiem, który absolutnie nie używa prawidłowo swojego umysłu. Bo ludzie mówią, ja jestem duchowy, ja mówię, okej, okay, ale duchowość polega właśnie na tym, przyjacielu, że za pomocą odrodzonego ducha, tak, sterujesz swoim umysłem, emocjami, decyzjami i ciałem. To jest właśnie to. To jest właśnie to. My ludzi posyłamy do szkół, my odważnie im mówimy, żebyście szli, zakładali biznesy, żebyście zdobywali Królestwo Boże. Tak? Róbcie to, ludzie. Róbcie, mówię, i zacznijcie używać umysłu. Zachęcamy ludzi, żeby czytali, żeby się kształcili, żeby osoby, które są w takie czują się takie niegodne na przykład. Na przykład, ktoś, wiecie, ktoś się w więzieniu albo ktoś ma jakieś takie marne życie. Ja zawsze takich ludzi mówię, słuchaj, jesteś gdzieś w jakimś kościele, gdzie jest więcej osób niż u nas, idź do ludzi mądrzejszych od siebie zawsze. Nie wstydź się tej siostry, która ma skończone studia. To, że Ty masz trzy klasy szkoły specjalnej, nic nie znaczy. Idź porozmawiać z siostrą, która ma studia. My tak ludzie zachęcamy, mówię, idź zrób to, nie idź tylko do tych braci w tym kościele, którzy tam siedzieli w więzieniu, albo którzy wychodzili z bedrowocia. Idź do tych, tak? którzy połączyli studia, którzy są biznesmenami. I na początku ludzie pytali, Arto, ale o czym będę z nimi rozmawiał? A właśnie mówię, czas, mówię, żebyś zaczął zmieniać myślenie. Musisz wiedzieć, musisz wiedzieć, zacznij. Używać umysłu. Zacznij uszlachetniać twój umysł. Przyjaciele, ja nie będę, nie, nie musicie szukać pewnych rzeczy w Biblii. Ja chciałbym natomiast, żebyście sobie mogli em, odnotować em, pewne rzeczy. Przypowieści Salomona 14.30. Chciałbym po prostu, żebyście notowali sobie pewne tytuły. A, przypowieści Salomona 14.30. mądry człowiek był. I on powiedział taką rzecz. Umysł spokojny zapewnia ciało życie. Posłuchaj. Co zapewnia ciało życie? Umysł spokojny. Czyli, żeby życie mogło płynąć w nas, życie z naszego ducha, potrzebujemy spokojnego umysłu. Zobaczcie, jak ważny jest umysł. Umysł jest jakby kanałem życia. Żeby z naszego ducha można było brać rzeczy, potrzebujemy spokojnego umysłu. Umysł spokojny. Wiecie o tym, że jeżeli człowiek się niepokoi, to nie może z ducha wziąć rzeczy, nie może żadnych duchowych rzeczy uwolnić, jak na przykład się martwisz, niepokoisz. Rozumiesz? Rozmyślasz o e, e, jakichś strasznych sprawach. Jak na przykład będziesz siedział sobie i rozmyślał, że e, co tu będzie, jak ja zwiążę koniec z końcem teraz, kurczę, nie wiadomo, czy mi przedłużą kontrakt z pracy, nie wiadomo to, nie wiadomo tamto. Cały czas jest jakiś niepokój w umyśle i w związku z tym ten niepokój, rozumiecie, jest jak betonowa ściana, żeby można było słyszeć głos Boga. Ludzie z niespokojnym umysłem nie słyszą głosu Boga. I chodzą w chaosie. Mówią, nie wiem, co do mnie mówi Pan. Szukają proroków, żeby prorok mu coś zaprorokował z zewnątrz. O, rozumiesz, o co chodzi? Mówią do proroka, co ci o mnie mówi Pan? A tu nie chodzi, żebyś ty słyszał od proroka, co mówi Pan. Tu chodzi, żebyś ty słyszał od swojego ducha. Ale żeby twój duch mógł mówić do ciebie i żebyś ty to słyszał, musisz mieć umysł spokojny. Bo spokojny umysł daje życie. Spokojny umysł. Spokojny. Ja miałem bardzo niespokojny umysł przyjacielem. Byłem człowiekiem, który bez przerwy gdzieś biegał w swoim umyśle. Zastanawiałem się nad tym, co będzie jutro, co on powie, a co tamten powie, a co ten o mnie myśli. A dzisiaj mi guzik obchodzi, co kto o mnie myśli, w ogóle czy będzie jutro, czy nie będzie jutra, co to mnie wszystko interesuje. Ja mam spokojny umysł. Ja sobie mogę usiąść i w każdej chwili, że rzeczy Boże, bo mam spokojny umysł. A jak w moim umyśle jest bez przerwy jakaś awantura, jedna wielka, prawda? To przepraszam, to nic nie można usłyszeć. Nic nie można usłyszeć. Ale ja to trenowałem, powiem Wam jak. Ale co jest, ale co, a co mówi Bóg, jakby w sposób odwrotny do tego, jakby przeciwstawny. Piątej Mojżeszowej, 28-28. Zobaczcie. Piąta Mojżeszowa, 28-28. Porazi Cię Pan obłędnym i i przytępieniem umysłu. I to jest przekleństwo. Dzisiaj Bóg nikogo nie poraża takimi rzeczami. Jest to przekleństwo ze Starego Testamentu. Ale to było przekleństwo. Czyli przytępiony umysł jest przekleństwem. Zobaczcie. A więc spokojny umysł, jest to wola Boża, a przytępiony umysł jest przekleństwem. Nie można sobie myśleć w ten sposób, nieważne co jest w moim umysłem, nieważne jak ja myślę. Ważne jak myślisz. Twój umysł jest kanałem. Bez czystego kanału nie będziesz mógł uwalniać rzeczy bożych. Wiecie, dlaczego religia robi takie spustoszenie? Dlatego, że ludzie mają przytępione umysły. Nie chcę im się trenować umysłów i mają przytępione umysły. Przytępione! Ja na przykład czasami kogoś jestem, pytam czasami, ktoś jest w jakimś religijnym miejscu, na przykład, nie wiem, jest taka banalna historia, na przykład w miejscu, gdzie chustki na głowach noszą kobiety. Ja na przykład pytam, mówię, a powiedz mi, dlaczego y, nosisz chustki? Chustkę nosisz. Jest lepszy wam numer 5. Jesteśmy w jednym miejscu kiedyś, u takich, u takich ludzi zaprosili nas do domu. Liderzy takiego, liderzy takiego kościoła. Jemy u nich jedzenie. I słuchajcie. Normalnie wszystko, jest wszystko normalnie w tym domu, właśnie, no tak mi się wydawało na początku. Ale kiedy zrobili, zrobiła obiad ta, ta siostra i była modlitwa do obiadu, to ona wyciągnęła taką chustkę i założyła na głowę tą chustkę. Przez cały czas chodziła po domu bez chustki. Ale kiedy zrobiła obiad i mieliśmy podziękować za te kartofle, tego kotleta, niech tam było, to ona złożyła chustkę na głowę, a córka nasza Spojrzała i mówi, a po co ty ciociu tę chustkę założyłaś, mówi. A ona do niej wysmarowała coś z Biblii na ten temat. W ogóle stara nie zaczęła w ogóle masy w ogóle. Spojrzała, bo moja tylko jest przyzwyczajona do tego, co, co się dzieje. Ona widzi, jak demony z ludzi wychodzą, jak ludzie na czterech chodzą, jak padają pod nozę. Także dla niej nie było dziwne, że ta kobieta założyła chustkę, a potem zdjęła chustkę i zaczęła jeść te Posłuchaj, co, co co ci mówię. Przecież to jest idiotyzm to jakieś szaleństwo jest. I normalny, zdrowy umysł, normalny umysł, tak, wiesz o to chodzi, patrzy na to i widzi w tym szaleństwo, a umysł jest przytępiony, mówi, tak trzeba, ja się pytam, ale powiedz, czemu? No bo tak napisali w Biblii. Ja mówię, no wiesz co, tak że powiem, to nie do końca tak napisali w Biblii, bo w Biblii nie jest napisane, żeby nosić chustki, tylko wiecie, co tam jest dokładnie napisane, jak z greckiego to przetłumaczysz? takie zasłony na całe twarze, tylko, że oczy widać takie jak arabki naszą. To o tym mówi Święty Paweł, jeśli już mówimy o tym. Tam nie jest przykrywać włosy swoje, tylko przykrywać głowy swoje. W tamtym okresie czasu, te słowo użyte tutaj jako nakrycie głowy, to była taka czapka jak terrorystka, tylko oczy widać. Teraz możecie to zobaczyć w telewizji. Ja, wiesz, jeśli już, już, już mamy się trzymać tego słowa, prawda? No to wszystkie siostry, terrorystki na głowę. Bo... Bo... Rozumiesz? Tak, dokładnie. I sobie oczki tylko tego i tyle. A więc zobaczcie! Ale przytępiony umysł zgadza się z tym! Przytępione umysły zgadzają się z różnymi rzeczami! Z różnymi rzeczami! Bo to jest przekleństwo, jak przytępiony umysł. Diabeł chce, żebyśmy byli defilami. Diabeł chce, żebyśmy nie używali prawidłowo naszych umysłów. Bo człowieka, który ma przytępiony umysł, bardzo łatwo prowadzić na jest. Rozumiem co chodzi? Im człowiek głupszy, to już Stalin wiedział. Im głupsza jednostka, tym łatwiej, łatwiej jednostkę prowadzić. Im bardziej światła jednostka, tym trudniej jednostki prowadzić. Prawda? Ale co robimy? Ogłupimy naród, mówi diabeł. Im więcej cierno tak, tym łatwiej im władujemy takie rzeczy do głowy, że się nie będą rozwijać wcale. Zobacz co tu. Tak samo w sferze finansowej, w każdej innej. Ktoś się modli o pracę i dostaje pracę o najniższym standardzie płacy. rozumie o to chodzi? I tak sobie myśli, kurczę Boże, nawet na połowę mi nie starcza tego, co powinienem mieć. Ale religijni ludzie powiedzą, dziękuję bracie za tą pracę. A ja do niego powiem, módl się dalej, bo to nie jest od Boga ja nie mówię, że Ty nie masz pracować teraz w miesiąc, czy tam półtora, czy tam dwa miesiące w tej pracy. Jeżeli nie masz nic, to pracuj za te tysiąc złotych teraz, tak? Ale przez cały czas móc się, bo to nie jest praca od Boga. Nie jest to praca od Boga. Bo Boża praca to jest jaka praca, która przyniesie co? Obfitość. Obfitość. Obfitość to znaczy to, kochani, że zapłacić wszystkie rachunki, tak? że kupisz wszystko, co Ci jest potrzebne do życia, i jeszcze ci zostaną pieniądze na to, żeby hojnie łożyć, bo tam, hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę. To jest obfitość. I o tym mówi Pismo Święte. Pismo Święte nie mówi o minimum socjalnym. Rozumiesz, chrześcijanie się modlą, żeby rentę przedłużyli. Ja mówię, jak o rentę. A rentę? To nie jest modlitwa wiary o rentę. Modlitwa wiary jest o uzdrowienie z choroby. Rozumiesz? Jedna siostra w kościele w Częstochowie modliła się o rentę, jak miała przytępiony umysł. I modliła się, panie, spraw, aby ci lekarze, do których idę tam, ta komisja, przyznała mi rentę. Bo miałam przytępiony umysł. Rozumiecie? A potem zaczęła przyjmować słowo i jej umysł robił się światły. I ona zrozumiała, że Bożą wolą nie jest renta dla niej. Rozumiesz? Wiecie, jaki był skutek? Została uzdrowiona i dostała pracę. Rozumiesz? Bożą wolą jest to, żeby była zdrowa, tak, i dostała pracę. Zrozumcie? Zobaczcie, na czym polega sprawa. Ona jest teraz zdrowa i ma pracę. Nie ma renty. Ale kiedy miałam przytępiony umysł, bo się Panie spraw, żeby renty mi przedłużyli. Rozumiesz? Jest taka służba, gdzie na przykład chrześcijańska, która kupuje wózki inwalidzkie. Organizują pieniądze na wózki inwalidzkie. Wszyscy klasznią. Hallelujah! Halleluja! ty wspaniali ludzie, organizują pieniądze na wózki inwalidzkie. Trzeba mieć przytępiony umysł, kochani, żeby rozwinąć służbę, organizującą wózki inwalidzkie. Wiecie o co chodzi? Nigdzie w Biblii nie znajduje takiego miejsca, w którym Jezus, czy którykolwiek z apostołów, tak? Na przykład mówi tak. Przyjmujcie wizję od Pana, aby strugać kule dla ludzi. Słyszałeś jakieś takie coś? Nigdy takiego czegoś nie było. Nigdy Pan Jezus nie powiedział do apostołów, napiszcie taki <try> projekt i będziecie strugać kule. I takie łoże dla tych sparaliżowanych. Pan Jezus powiedział tak, idźcie, tak? Chorych uzdrawiajcie, a nie o kule się módlcie. Przepraszam, ludzie z przystępionym umysłem, będą wspaniała służba. Wspaniała służba! Nie, to nie jest w ogóle wspaniała służba. To hańba! Hańba! Hańba! Nienawidzę chorób, bo Bóg ich nienawidzi. I Bożą wolą nie jest to, aby być chorym. Bożą wolą jest to, żeby być zdrowym. A więc nie będę się nigdy modlił o cutek na kogoś, tylko podejdę do niego i powiem przyjacielu, czy ja mogę modlić się o Twoje uzdrowienie. Rozumiesz? Czy ja mogę? Kiedy widzimy ludzi z porażeniem mózgowym, kiedy bierzemy ich za ręce, mówimy stanie chodź. Na jednej ewangelizacji w Warszawie głosimy, siedziała kobieta na wózku inwalidzkim. Skończyłem głos i podchodzę do niej. Mówię, czy wierzysz w to, co mówię? Na placu powiem. Taki człowiek ją trzymał z tyłu. Ona mówi wierzę. Ja mówię do niego, a ty wierzysz? A on mówi wierzę. Ja mówię, czy chcecie, oddać Jezusowi. Prowadziłem ich w modlitwie, ukusnąłem przy niej, kobieta taka około 30 lat. Mówię do niej, czy wiesz o tym, że nie musisz siedzieć na wózku inwalidzkim? A ona mówi, ale ja mam porażenie mózgowe. Ja mówię, ja rozumiem, ale czy wiesz o tym, że nie musisz tu siedzieć? Jezus Chrystus tak jak umarł za Twoje grzechy, tak? Tak poniósł na sobie Twoją chorobę, Twoje porażenie mózgowe. I mówię, jak do dziecka. Jezus Chrystus 2000 lat temu rozchorował się Twoim porażeniem mózgowym. Poraził mu mózg na krzyżu, abyś Ty mogła chodzić. Wierzysz w to? Ona mówi, wierzę. Ja mówię, to daj mi rączkę, jak i chodź. I poszła. Ja mówię, i codziennie będziesz ćwiczyć swoje nogi, i codziennie będziesz ćwiczyć i będziesz funkcjonować. Rozumiesz? Codziennie nie będziesz jeździć na tym wózku. Będziesz chodzić. Często mówię wielokrotnie do ludzi podobną frazę, bo wiem, jak ciężko im wyjść z mentalności, która jest w nich. otępienia umysłowego. Bo przytępienie umysłowe doprowadza do tego, że człowiek taki mówi, ja już tak mam. Ostatnio podchodzę do człowieka, który jest na wózku i mówię do niego, mówię mu Jezusie i mówię do niego, możesz być uzdrowiony?". A On mówi nie. Możesz, bo Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i poniósł Twoją chorobę. On mówi, nie, nie mogę być. Ja bym nie na swoim wózku, przecież to jest Twój problem, Twój wózek. rozumiesz. Kocham Cię i szanuję. Ale jeżeli jesteś na tyle tępy, że nie chcesz posłuchać tego, co mówię i przyjąć tego, tak? To zdrowie.